Jak byłem na zaproszenie w Chicago i spotkałem się z byłymi więźniami albo z jakimiś kombatantami i bardzo mi dużo opowiedzieli o ojcu wtedy. Nawet próbowałem ich nakłonić do jakichś negatywnych stwierdzeń o ojcu wtedy. przecież charakter człowieka jest bardzo skomplikowany i nie jest ze spiżu, tylko jakieś bady nie chcieli się namówić. Ojciec składał przysięgę i on jej nie złamał, nie mógł złamać. Życie Witolda Pileckiego można podzielić na takie cztery okresy. Od urodzenia, w 1901 roku, do 1921 roku. Następnie od 21 do 1939, kiedy po wojnie polsko-bolszewickiej stał się ziemianinem na Kresach. I dalej od 1939 do 1945, kiedy znów był żołnierzem i okres powojenny do tragicznej śmierci w 1948 roku. W rodzinie Pileckiego żywa była tradycja powstańcza i polskie losy z tym związane. Czy to one budowały później jego osobowość? Przypomnijmy, że rotmistrz Pilecki urodził się w bardzo oddalonym od Polski Ołońcu, Henhen hen na północny wschód od Petersburga na terenie Karelii. Tam bowiem rzuciły losy polskich patriotów, do których należała rodzina Pileckich. Józef Pilecki był zesłany na wiele lat na Syberię za udział w powstaniu styczniowym. Ojciec, który był inżynierem leśnictwa, nie mógł osiedlić się w Polsce w swojej ojczyźnie. Musiał pracować w dalekim Ołońcu. To wychowanie rodzinne tradycji patriotycznej i przede wszystkim, co należy chyba podkreślić, bo często się pomija ten aspekt, w kulcie romantycznej tradycji polskiej i romantycznej literatury polskiej miało rzeczywiście decydujące znaczenie dla formowania tożsamości młodego Witolda Pileckiego i dla całej jego postawy życiowej. Tak, on chciał być jak ci bohaterowie romantyczni, o których czytał w tekstach Mickiewicza, Słowackiego. Do Słowackiego może zbliżała go jeszcze jedna okoliczność. Wywodził się przecież z rodziny szlacheckiej herbu Leliwa, tak jak właśnie Słowacki. I te tradycje rycersko-szlacheckie, kresowego rycerstwa Gotowego zawsze rzucić swoje życie na szale walki o ojczyznę, o obronę jej granic, o obronę jej niepodległości. To nie były puste słowa, jak mogą one zabrzmieć dla wielu z Państwa dzisiaj dość abstrakcyjnie. Dla Pileckiego to była historia rodzinna i to była treść poezji, sam pisał wiele wierszy, wyssana z mlekiem matki. Treść, która szła, jeśli można tak powiedzieć, przez całe jego życie, bo przecież tworzy podziemne harcerstwo, kiedy przenosi się rodzina do Wilna, a potem do Orła na południu od Moskwy. Wszędzie organizuje jako młody chłopak instytucje niepodległościowe, tajne lub wchodzi do instytucji tego typu, by zaznaczyć praktyczne przywiązanie do owych ideałów. Potem, kiedy wybucha rewolucja lutowa, kiedy pojawia się możliwość tworzenia polskich oddziałów, oczywiście z szablą w dłoni bierze udział w walce o obronę Polski przed zagrożeniem bolszewickim. Brał udział w bitwie warszawskiej. Także w wyprawie generała Żeligowskiego na Wilno w październiku roku 1920. I dopiero po tej wykonanej pracy, co uważał za swój obowiązek, wraca do tradycyjnej roli ziemianina. W majątku Sukurcze pod Lidą na wschodzie, na terenie dzisiejszej Białorusi. Gospodaruje, tak jak powiedziała pani, przez okres dwudziestolecia międzywojennego. Jest oficerem rezerwy. Który jednakże nie zapomina o szabli wiszącej w jego dworze O tym, że ta szabla może być znów potrzebna w obronie ojczyzny To nie jest jakiś stereotyp Wiem, że dla wielu z państwa może to zabrzmieć no, jakoś tak oleodrukowo Jakoś fałszywie Ten człowiek i ludzie tacy jak ona, było więcej takich Naprawdę w to wierzył, naprawdę tak to odczuwał Wystarczy właśnie sięgnąć do jego amatorskich poezji Które świat jego uczuć odsłaniają W okresie, kiedy był ziemianinem na Kresach, także działał na rzecz Polski, ale w tym wymiarze gospodarczym, społecznym. Organizuje spółdzielnię ochotniczą straż pożarną. No, taka była edukacja patriotyczna ziemiaństwa by w czasie pokoju działać społecznie, działać na rzecz podnoszenia kultury rolnej, społecznej intensywności życia wokół siebie uobywatelniającej mieszkańców danego regionu, powiatu, bo to obywatelstwo Rzeczpospolitej zawsze było zakorzenione w powiecie. W tym przypadku był to powiat licki. Zaczęło się! Nad lufami dział krążownika ukazały się płomienie wystrzałów. Słyszeliście ich huk, a tuż po nim odgłosy eksplozji pocisków rozrywających się na Westerpadkę. Walka już rozpoczęła się. Najistotniejszą część życia Witolda Pileckiego to lata 1939 48 Stworzyły legendę, nie wiem czy to dobre słowo i dobrze rozumiane, Legendę Witolda Pileckiego, człowieka nazywanego, zdaniem brytyjskiego historyka, jednym z sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej. A zaczęło się od rozkazu przedostania się do obozu koncentracyjnego Auschwitz. No, zaczęła się ta kampania wojenna Witolda Pileckiego, tak jak dla wszystkich. 1 września jako zmobilizowany oficer rezerwy musiał stanąć do walki i stanął do niej walcząc niezwykle dzielnie. W kampanii wrześniowej rozformował dopiero swój pluton pod oddział w połowie października 1939 roku przeszedłszy cały długi szlak bojowy od pogranicza Prus do Przedmościa Rumuńskiego. A potem natychmiast przeszedł do działalności konspiracyjnej w tzw. tajnej armii polskiej, która później dopiero połączy się z ZWZ w 1942 roku. Ta tajna armia polska w momencie, kiedy zostanie dotknięta aresztowaniami swoich kierowników, wywózką do tworzonego dopiero co obozów Auschwitz, stanie wobec kwestii, czy da się jakoś pomóc, czy można więcej dowiedzieć się o tym nowym, groźnie zapowiadającym się na razie obozie pod Oświęcimiem. To właśnie bezpośrednio jest przyczyną Podjęcia decyzji o próbie dobrowolnego przedostania się do Auschwitz w celu sprawdzenia warunków życia, możliwości zorganizowania oporu wewnątrz obozu, ewentualnie jego wyzwolenia. Z tego co wiemy, Witold Pilecki rzeczywiście wahał się do pierwszej łapanki, do której miał wejść dobrowolnie, żeby dać się złapać i pójść do Auschwitz, nie poszedł. Dopiero po przezwyciężeniu tego wahania, przed tak trudną decyzją, w drugiej łapance we wrześniu roku 1940 zostaje wywieziony do Auschwitz jako więzień numer 4859, a więc jeden z pierwszych Gościem audycji jest profesor Andrzej Nowak. Czym były tak zwane piątki, które rotmistrz Witold Pilecki zorganizował w Auschwitz? Jakie miały cele? Rzeczywiście przystępuję do organizacji dobrze zakonspirowanej struktury, tak zwanych piątek, które nawzajem o sobie oczywiście nic nie wiedziały. Zbierały informacje, zajmowały się samopomocą, miały za cel przygotować ewentualnie nawet bezpośrednie działania zbrojne, doprowadzić do wyzwolenia obozu. Piątki zaczną w późniejszym okresie organizować ucieczki z obozu, dzięki którym można było przemycić informacje o stanie coraz bardziej nieludzkiego systemu, jaki organizowali Niemcy i ich austriaccy pomocnicy w Auschwitz. I to były pierwsze tego typu raporty, raporty Pileckiego pod taką nazwą występujące, pierwsze w ogóle w historii Holokaustu. Tak dokładne to rzeczywiście ten najobszerniejszy. Dopiero z ucieczki samego Witolda Pileckiego stały się możliwe. Przypomnę, to był kwiecień roku 1943, a więc spędził w piekle obozowym Auschwitz Witold Pilecki ponad dwa i pół roku. Dopiero w kwietniu 1943 roku, zebrawszy tak wiele dramatycznych doświadczeń, mógł z dwoma współwięźniami zbiec w zorganizowanej oczywiście ucieczce z obozu i wywieźć ze sobą najważniejsze, najobszerniej przedstawione informacje w postaci pierwszego raportu. Później będą jeszcze dwa inne. Choć oczywiście wcześniej przedostawały się takie krótkie, wyrywkowe jakby informacje o tym, co dzieje się w obozie. Niemniej dopiero przełomowe znaczenie ma ten raport z 1943 roku. Rozbudowywany później przez Witolda Pileckiego aż do takiej ostatecznej formy, wstrząsającej rzeczywiście tej formy, która zaczyna się od stwierdzenia o obozie jako fabryce przekształcającej czy przemielającej tysiące ludzi, w końcu miliony ludzi w popiół. Ten bardzo drobiazgowy obraz zawiera w sobie tak dramatyczne szczegóły jak opis systemu zarabiania na życie przez strażników obozowych, którzy za każdego zabitego przez siebie jeńca pobierali gratyfikację. Nie wiedział, opisując to Witold Pilecki, że za jego śmierć funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa w Warszawie też pobierze bardzo wysoką gratyfikację, tysiąca złotych, równoznaczną wtedy z pensją wysokiego urzędnika państwowego. Pod tym względem będą podobne systemy zniewolenia, zabijania, upadlania ludzi. Ale wśród tych momentów szczególnie dramatycznych w raporcie Pileckiego uderza mnie scena, którą opisuje Witold. Tego pseudonimu także od swojego imienia używał. Scena, w której opisuje jak na ochotnika zgłosił się jakiś ksiądz za wyznaczonego do egzekucji młodego człowieka. Pilecki był świadkiem męczeństwa świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbe. To jest, myślę, scena jakaś symboliczna, niesamowita, wstrząsająca dla całej historii Polski w II wojnie światowej. Te dwie postaci na jednym placu apelowym. Pilecki, dobrowolny więzień Auschwitz i Maksymilian Kolbe, franciszkanin, który oddaje swoje życie za bliźniego swojego. To przykłady rzeczywiście heroizmu najbardziej poruszającego. Witold Pilecki planował także zorganizowanie powstania, powstania, które uwolniłoby więźniów. Czy w ogóle takie powstanie miało sens, bo to był jeden z celów jego obecności w Auschwitz? Tak, Pilecki przybywał do Auschwitz w przekonaniu, że będzie możliwe zorganizowanie siatki oporu, która w sprzyjających warunkach doprowadzi do wyzwolenia obozu. Ale w 1942-1943 roku, kiedy Niemcy panowali od Atlantyku po Wołgę, wyzwolenie obozu mogło skończyć się tylko jednym, wytraceniem wszystkich. Pilecki też po swojej ucieczce z Auschwitz przekazywał plany uderzenia na obóz siłami Armii Krajowej, ale nawet dowództwo Armii Krajowej już na szczeblu Okręgu krakowskiego zdawało sobie sprawę, że tego rodzaju akcja nie ma szans powodzenia obozu, pilnowało blisko 8 tysięcy uzbrojonych strażników. Po ucieczce Witold Pilecki rozpoczął działania konspiracyjne już po przedostaniu się do Warszawy. W organizacji NIE, która miała zapobiec ewentualnej działalności Sowietów w wyzwolonej Polsce, ale zbliża się powstanie warszawskie. Dlaczego Witold Pilecki miał zakaz udziału w powstaniu? Dlaczego złamał ten zakaz? Organizacja nie powstała w wyniku dyskusji prowadzonej w sposób ściśle tajny między dowództwem Polskich Sił Zbrojnych a przedstawicielami dowództwa Armii Krajowej w samej Polsce okupowanej w końcu 1942, na początku 1943 roku. Ta organizacja miała rzeczywiście przygotować społeczeństwo polskie na moment, w którym zakończy się okupacja niemiecka i nasunie się wyobrażalna niestety w 1943 roku Nowa okupacja sowiecka. Przygotować do społecznego oporu. Nie było mowy jeszcze o jakichkolwiek właściwie szczegółach militarnej akcji przeciwko nowemu okupantowi. To kłóciło się z dynamiką rozwoju walki z niemieckim okupantem. Akcja burza, a potem powstanie warszawskie w pewnym sensie postawiły dylemat przed zaprzysiężonymi do organizacji nie oficerami, uczestnikami polskiego podziemia stać z bronią u nogi, kiedy inni giną, narażają swoje życie. Nie jeden Pilecki, ale bardzo wielu. Ludzi, którzy byli związani wcześniej z organizacją NIE złamało ten formalny zakaz udziału w powstaniu warszawskim. Właśnie ów etos rycerski, czy nawet powiedziałbym prosty odruch człowieka uczciwego nie pozwalał im patrzeć biernie na tę walkę, która na początku wydawała się mieć wszelkie szanse powodzenia, a potem będzie rozpaczliwą walką o przetrwanie tej wysepki wolności w polskiej stolicy. Dlatego właśnie przyłącza się do tej walki Pilecki, najpierw jako zwykły strzelec, a potem dowódca jednego z oddziałów zgrupowania Chrobry II, gdzie przejdzie cały ten szlak bojowy miejskich powstańców w Warszawie i zakończy ten szlak, tak jak wielu z nich w Stalagu, w Lamsdorfie, a potem w Oflagu, w Murnau. Ale tam widziałem, choć lozawa, choć nie taka, jaką znalę, ale jest Warszawa. Nie taka, jak uznalę, ale jest Warszawa. Witold Pilecki po zakończeniu wojny wraca do Polski. Kontynuuje działalność w nie, chociaż rozwiązuje ją generał Anders. Na miejsce nie pojawia się we wrześniu 45 roku organizacja Ruch Oporu bez wojny. I dywersji, wolność i niezawisłość. Dlaczego Pilecki kontynuuje walkę w kraju? Generał Anders wie, że Pilecki jest w Polsce spalony i w czerwcu 1946 roku rozkazem nakazuje mu wyjazd na zachód. Pilecki tego nie zrobił. Czy chodziło tylko o rodzinę? Myślę, że tutaj było wiele motywów. Przypomnijmy, że rzeczywiście jednak został przysłany do Polski. Pilecki nie przyjechał na zasadzie no, chęci połączenia się z rodziną, ale z misją. W grudniu 1945 roku wrócił do Polski razem z Marią Szelongowską, żeby odbudować, na ile to możliwe, struktury dawnego NIE. By przygotować ten opór społeczny przeciwko nowej komunistycznej władzy. Przekazać wiadomości z tym związane do tego ośrodka nadziei niepodległościowych, jakim był w owym czasie przede wszystkim drugi Korpus i sam generał Anders. Ta misja była dla niego obowiązująca. Starał się znaleźć swoich towarzyszy z dawnej podziemnej armii polskiej. Rozkaz powrotu na zachód potwierdzony w czerwcu 1946 roku. Chilecki zlekceważył, ponieważ zdawał sobie sprawę, że nie tylko musiałby zostawić żonę, która zdecydowanie odmówiła wyjazdu z dziećmi z kraju w tym czasie, ale musiałby porzucić swoją misję, którą traktował z rycerską powagą. Zastanawiał się nad tym, czy nie skorzystać z tak zwanej formalnej amnestii w 1947 roku ale pozostał w konspiracji niestety wydany przez jednego ze swoich współpracowników, który okazał się faktycznie współpracownikiem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i doprowadził do spalenia całej tworzonej przez Pileckiego siatki do jego aresztowania w maju 1947 roku. Proces trwał kilka miesięcy. A wyrok został wykonany 25 maja 1948 roku strzałem w tył głowy. Jak nazwać dziś proces Pileckiego? Odbył się jak najbardziej zgodnie z zasadami sztuki wypracowanej w kręgu tradycji sowieckiej policji politycznej. Początkiem jest prowokacja, to znaczy przygotowanie tak zwanego raportu Brzeszczota, który, kiedy jeszcze Pilecki działał w konspiracji w 1947 roku, mówił o przygotowaniu zamachu na mózgi Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli na kadrę przywódczą MBP. Bezpieki. I chociaż Pilecki nie zareagował, że chce podjąć taką akcję, to właśnie to jest główny punkt oskarżenia, że Pilecki chce wymordować przywództwo Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, że dąży do obalenia zbrojnego władzy ludowej. Pilecki oczywiście tego rodzaju oskarżenia odrzuca, bo nie brał w tego rodzaju przygotowaniach w ogóle udziału. Przyjmuje natomiast inne oskarżenia, honorowo uznając, że są zgodne z prawdą. Tak przechowywał broń nielegalnie, współpracował ośrodkiem generała Andersa. Tego się rotmistrz Pilecki nie wypiera. Przykry jest moment, w którym współcześni historycy, czy może raczej powiedziałbym publicyści, grasanci, by zrealizować jakiś cel polityczny, szukają w wierszu, który napisał wkrótce po aresztowaniu, po pierwszych przesłuchaniach. Rotmistrz Pilecki i skierował do organizatora tych prześladowań, niejakiego Różańskiego. Ci grasanci sugerują, że ów wiersz mógł być próbą zachęty do podjęcia współpracy, czy ofertą gotowości takiej współpracy. To jest próba przekształcenia bohatera naprawdę bez skazy w jeszcze jedną ofiarę reżimu, która zostaje zredukowana do roli więziennej szmaty przez... Przesłuchania przez wyjątkowo brutalne traktowanie, o tym wiemy z kontaktów rotmistrza Pileckiego z rodziną, w których przekazał wiadomość, że sposób jego traktowania na Mokotowskiej jest taki, iż Auschwitz wydaje mu się drobiazgiem w porównaniu z tym, czego tutaj doświadcza. Otóż rotmistrz Pilecki na pewno ani przez moment nie przedstawił najmniejszego śladu skłonności do współpracy ze swoimi prześladowcami Trzymał się wiernie tego, czego nauczył go ojciec, czego nauczyła go tradycja rodzinna, czego nauczyła go rycerska tradycja patriotyczna. Są tacy ludzie, mali ludzie tego nie rozumieją, że mogą być bohaterowie prawdziwi, bohaterowie bez skazy. To wzruszające świadectwo, jakim był moment widzenia z żoną, ostatniego widzenia, kiedy przekazał jej prośbę o Kupno dzieła Tomasza Kempis późnośredniowiecznego mistyka o naśladowaniu Chrystusa jako wzoru, który powinien być zaszczepiony jego dzieciom. To duchowy testament. Naśladowanie Chrystusa nie brzmi pusto. On naprawdę swoje męczeństwo, jeśli można tak powiedzieć, wybrał, pozostając w czerwcu 1946 roku po raz drugi wybrał ryzyko konfrontacji z największą, najbardziej bezwzględną maszyną śmierci, jaka obok hitlerowskiej maszyny śmierci, przez którą także przeszedł dobrowolnie, pojawiła się w XX wieku na ziemi. Prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z ułaskawienia. O ułaskawienie proszono także premiera Józefa Cyrankiewicza i on też nic nie zrobił. Jest wciąż powtarzająca się teza, że to Cyrankiewicz przyczynił się do śmierci Pileckiego, przywłaszczył sobie jego legendę z Auschwitz i chciał usunąć niewygodnego dla siebie świadka z tamtego okresu. Jak pan profesor odnosi się do tego? Cyrankiewicz był rzeczywistym uczestnikiem podziemnego ruchu oporu w Auschwitz. Czy współpracował z Niemcami czy rzeczywiście Pilecki mógłby go zadenuncjować? To jest sfera bardzo trudnych dywagacji, słabo ugruntowanych w materiale źródłowym, co wynikano z natury konspiracji. Odsyłam Państwa do wspaniałej nowej powieści Piotra Zaremby z Gliszcza, która opisuje te wahania i moralną, całkowitą kapitulację Cyrankiewicza właśnie związaną z doświadczeniem Auschwitz i ze sprawą rotmistrza Pileckiego. Może literatura lepiej niż historia potrafi odpowiedzieć na tę sytuację. Uważa profesor Andrzej Nowak, gość audycji. Historia żywa. Jak Irena Sendlerowa, druga bohaterka audycji, walczyła o życie żydowskich dzieci w czasie II wojny światowej w Warszawie? Myśmy dotarli do takich dwóch woźnych, którzy nam ocierali, na, na pewien znak, nas nam drzwi od strony Leszna. My z tym dzieckiem miało moje łączniczki i tych dwóch woźnych, zasłużonych ludzi, prowadziło nas przez gmach sądów tak, żeśmy wychodzili na tak zwaną stronę Alisko już tutaj. Heroiczna matka dzieci Holokaustu, Irena Sendlerowa, która uratowała podczas II wojny światowej około 2,5 tysiąca dzieci żydowskich, urodziła się w 1910 roku i od swojego ojca odebrała taką oto naukę. Ludzie nie dzielą się na podstawie rasy czy pochodzenia, ale dzielą się na dobrych i złych oraz usłyszała takie słowa, jak ktoś tonie, to trzeba mu pomóc. I właściwie swoim życiem nawet w okresie II Rzeczpospolitej te słowa ojca dokumentowała. Postawa z czasów II wojny światowej była tego konsekwencją i to chyba łączy ją z rotmistrzem Witoldem Pileckim. To jest postać, która odsłania drugie skrzydło polskiego ducha oporu i polskiego ducha walki o godność ludzką w nieludzkich warunkach II wojny światowej, systemów totalitarnych. Tak jak dla Pileckiego, wywodzącego się z rodziny ziemiańskiej, była to tradycja rycerska, patriotyczno-katolicka. Dla Ireny z domu Krzyżanowskiej, po mężu Sendlerowej, wywodzącej się z rodziny o tradycjach ziemiańsko-inteligenckich, ta tradycja Idzie szlakiem równoległym do tej rycerskiej, niepodległościowej, patriotycznej, katolickiej tradycji. Idzie szlakiem inteligencko-socjalistycznym. Idzie w tę stronę, jak wielu polskich ziemian wysadzonych z siodła, jak to pięknie określił jeden z historyków społecznych w połowie XX wieku, wysadzonych z siodła przez przemiany społeczno-gospodarcze i przez świadomą politykę zaborców w drugiej połowie XIX wieku. Bezpośredni przodkowie Ireny Krzyżanowskiej zwracają się w stronę ideologii lewicowych, które szukają sprawiedliwości społecznej w ramach wspólnego poszukiwania sprawiedliwości także dla zniewolonego narodu, dla ojczyzny. Ta kwestia sprawiedliwego traktowania wszystkich bliźnich, niezależnie od narodowości, wyznacza tę linię etosu inteligenckiego, etosu, w którym z kolei wychowana była Irena Krzyżanowska. Ojciec należał do Polskiej Partii Socjalistycznej, brał udział w rewolucji 1905 roku. To jest ta tradycja z której wywodzi się także Piłsudski, czy którą w jakiejś mierze godził z ową tradycją Pileckiego, Piłsudski. Zresztą ojciec studia ukończył na tym samym uniwersytecie, na którym zaczął studiować Piłsudski, to znaczy w Charkowie. I ta właśnie tradycja PPS-u, społecznikowska, lewicowo-inteligencka, towarzyszyła no niemal od początku życia Irenie późniejszej Sendlerowej. Wychowana w Otwocku, w bardzo wczesnym etapie swojego życia, obcuje tam z bardzo liczną ludnością żydowską, z dziećmi żydowskimi. Uczy się wtedy języka jidysz w takich naturalnych dziecięcych kontaktach. Potem podejmuje studia w Uniwersytecie Warszawskim. Przenosi jakby ciężar swoich zainteresowań ostatecznie w stronę humanistyki, w stronę polonistyki. Przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem profesora Borowego. Nie zdążyła jej obronić, tylko absolutorium zrobiła przed wybuchem II wojny światowej. Ale już przed wybuchem wojny, przez kilka lat, od połowy lat 30. niezwykle aktywnie pracuje społecznie i w administracji samorządowej warszawskiej Właśnie w dziedzinie niesienia pomocy bezdomnym. To był referat do walki z włóczęgostwem, żebractwem i prostytucją, którego kierowniczką została w Warszawie lat kryzysu gospodarczego i w Warszawie odbudowującej swoją wielkość, ale przecież wciąż będącej miastem wielkich kontrastów społecznych. Bardzo ważna w jej życiorysie jest postawa w okresie obowiązywania na Uniwersytecie Warszawskim getta uławkowego, staje się ofiarą swojej postawy, oddaje indeks, protestuje przeciwko takiemu traktowaniu studentów pochodzenia żydowskiego. Bardzo to odważna postawa. To jest postawa całego nurtu, właśnie tego lewicowo-niepodległościowego, który... Szuka sprawiedliwości nade wszystko, sprawiedliwości nie dla siebie tylko, nie dla swojej wspólnoty etnicznej, nie dla Polski wyłącznie, ale dla każdego człowieka, który jest traktowany niesprawiedliwie. I w imię tej sprawiedliwości także ujmuje się młoda Irena za Żydami, którzy są poddani naciskowi ideologii nacjonalistycznej w Warszawie, w Polsce w drugiej połowie lat 30. Ta postawa walki o sprawiedliwość, o pomoc słabszym, to jest postawa, która motywuje ją w każdym okresie życia. To jest także główna pobudka do jej roli najistotniejszej, jaką odegra właśnie w czasie II wojny światowej. Słowo żegota oznaczało wtedy życie, udział Ireny Sendlerowej w ratowaniu życia dzieci, w getcie także i dorosłych jest nie do przecenienia. Profesor Głowiński powiedział, że zdarzył się cud. No rzeczywiście jak patrzymy na to z perspektywy nawet teraz historii, to wydaje nam się to niemożliwe. Dwa i pół tysiąca dzieci to więcej niż z listy Schindlera. To prawie dwa razy więcej, choć od razu dodajmy, że Irena Sendlerowa, po pierwsze oczywiście sama nie mogła uratować 2,5 tysiąca dzieci, podobnie jak Oskar Schindler, przecież sam nie uratował swojej grupy pracowników w fabryce Mali w Krakowie. Cała grupa ludzi musiała współpracować w tym dziele, tym bardziej w warunkach konspiracyjnych, zupełnie odmiennych od tych, które... Reprezentował niemiecki przemysłowiec. prawda? Tutaj trzeba było przeciwko niemieckiemu okupantowi przeszmuglować z getta, a potem ukryć i przetrzymać przez kolejne miesiące i lata wojny. No głównie jednak dzieci żydowskie tej grupy. Przede wszystkim dotyczyła działalność reny Sendlerowej jako kierowniczki referatu dziecięcego, w cudzysłowie można tak określić, goty czyli Rady Pomocy Żydom. To była współpraca wielu ludzi, o których także należy powiedzieć. Bez siostry Matyldy Getter, która w katolickich sierocińcach przechowała 550 z owych dzieci z getta. Bez Marcelego Godlewskiego, który ukrywał ponad 100 Żydów na swojej plebanii, wystawiał im fałszywe metryki chrztu. Bez dziesiątków innych osób, które organizowały samą żegotę z Zofią kosak na czele. Bez setek innych osób, których nazwiska albo znamy, albo nie znamy i nigdy nie poznamy, bo zginęli w tamtej wojnie nie zostawiwszy po sobie pamięci, ale pomogli w którymś momencie ukrywającym się Żydom, tym, których wszystkich przypisujemy zbiorczo jednej osobie, Irenie Sendlerowej. To była praca wielu bohaterskich, odważnych osób. Od razu też dodajmy, że jeśli by liczyć tylko liczbą uratowanych Żydów, to daleko jeszcze przed Ireną Sendlerową trzeba by wymienić Henryka Sławika, który pomógł ocalić blisko 5 tysięcy głównie polskich Żydów w Budapeszcie, wystawiając im fałszywe aryjskie paszporty. Takich bohaterów więc jest więcej. Irena Sendlerowa jest tutaj tylko wspaniałym symbolem. Nie ma zresztą sensu tutaj mierzyć heroizmu i odwagi tych ludzi, którzy Wspólnie to dzieło prowadzili z różnych bardzo pobudek, z różnych punktów ideologicznych Dochodząc do racji najważniejszej niesienia pomocy bliźniemu Irena Sendlerowa jest tutaj jednym z najważniejszych symboli I rzeczywiście na rolę tego symbolu zapracowała, przypomnijmy, że przecież na ochotnika wciąż wchodziła do getta żydowskiego dzięki specjalnym papierom, które sobie wyrobiła jako pracownica referatu, który miał zwalczać choroby zakaźne i dzięki tej codziennej niemal bytności w getcie, widząc cierpienie dziesiątków, setek tysięcy ludzi tam stłoczonych mogła z narażeniem własnego życia wynosić czy organizować, bo to przecież nie ona sama, jeszcze raz to powtórzmy, robiła szmuglowanie dzieci, usypianych maleńkich niemowląt w pudłach, no, usypianych po to, żeby nie płakały w czasie tego transportu i potem dopiero przekazywane dalej mogły przeżyć kolejne lata wojny w, w rozmaitych skrytkach, w klasztorach, w domach prywatnych czy szmuglowane przez no, odpowiednie punkty przejścia przerzutowe z getta. Właśnie ta operacja trwała wiele, wiele miesięcy. I ona przez swoją systematyczność, umiejętność organizowania pracy społecznej i absolutne przekonanie o potrzebie, o niezbędności narażania nawet własnego życia dla tej wielkiej sprawy ratowania bliźniego swego, Irena Sendlerowa rzeczywiście stworzyła coś wyjątkowego. Cały system ratowania dzieci. Gestapo aresztowało Irenę Sendlerową w 1943 roku. Była torturowana, była bita. Skazano ją także na śmierć, ale żegota uratowała Sendlerową. Przekupiono niemieckich strażników. Sendlerowa mogła tę swoją działalność zakończyć śmiercią. Tak się nie stało. Później nadal ratowała żydowskie dzieci. Wiele lat po wojnie jej działalność nie była znana, została odkryta długo później, po 45. roku. Na pytanie, dlaczego ratowała żydowskie dzieci, Sendlerowa odpowiadała, bałam się, ale nienawiść była silniejsza od strachu. Zastanawiające. Myślę, że to nienawiść do przemocy, do krzywdzenia słabszych. Stąd skupienie uwagi na tych najsłabszych, na dzieciach, na tych, których... Nie zdołał uratować jeden z bohaterów znanych, zresztą osobiście Irenie Sendlerowej i odprowadzany wzrokiem przez nią w tej ostatniej drodze mam na myśli Janusza Korczaka i jego dzieci z sierocińca żydowskiego w getcie. Irena Sendlerowa opisuje tę scenę, kiedy widziała ich zmierzających na plac na miejsce, z którego odjeżdżały wspólnie te dzieci pod opieką doktora. Miejsce ostatecznej kaźni Jako najgorszy moment w swoim życiu To właśnie nienawiść do takiej sytuacji W której bezsilnie patrzy się Na śmierć najsłabszych Nie można nic zrobić To właśnie Próba zrobienia czegoś jednak Kiedy tylko jest choćby cień szansy Na uratowanie jednego ludzkiego życia Motywowała ją I motywowała setki Ostatecznie jak wiemy Tysiące innych sprawiedliwych między narodami Polaków, którzy zaangażowali się w taką akcję. Nie jest może zupełnie prawdą stwierdzenie, że działalność Ireny Sendlerowej nie była w ogóle znana wcześniej niż dopiero w latach 60. czy 70. Zaraz po wojnie jednak w środowiskach Żydów polskich jej działalność była znana i doceniona kierujący działaniami Centralnego Komitetu Żydów Polskich Adolf Berman, brat Jakuba, niesławnej pamięci członka Politbiura, polecił przepisanie listy ocalonych dzieci objętych ewidencją żegoty i te zasługi Ireny Sendlerowej dla ratowania Żydów pomogły jej w kontynuowaniu pracy społecznej na odpowiedzialnych stanowiskach w Polsce stalinowskiej. Jakaś forma wdzięczności, że tak powiem, tutaj jej towarzyszyła i nawet przesłuchanie na UB, którego doświadczyła, ponieważ była oskarżana o przechowywanie członków Armii Krajowej czy współpracowników Armii Krajowej wśród swoich podwładnych, no nie skończyło się dla niej tak źle, jak skończyć się mogło W tym sensie pamięć o jej dokonaniach, o jej heroizmie Otaczała ją mimo wszystko Choć nie była to pamięć przekształcona w kulturę masową Przekształcona w piękną, prawdziwą opowieść Tak potrzebną, by podtrzymywać ducha Sytuacji nowego zniewolenia Oczywiście daleko nie tak brutalnego, jak to, którego Świadkiem i którego przeciwnikiem była w czasie II wojny światowej Irena Sendlerowa. Ta wielka misja powinna była być upamiętniona w pełnej skali i to rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, stanie się praktycznie rzecz biorąc dopiero po upadku komunizmu. Da fala wielkiej sławy, zasłużonej sławy, włącznie ze zgłoszoną oficjalnie kandydaturą do Pokojowej Nagrody Nobla przyjdzie do Ireny Sendlerowej dopiero pod koniec jej bardzo długiego, bardzo pracowitego, bardzo szlachetnego życia. Zmarła w maju 2008 roku, ale właśnie w końcówce swego życia została odkryta przez młodzież amerykańską poza granicami Polski. No, przykładem tego niech będzie choćby film dzieci Ireny Sendlerowej nakręcony w 2009 roku, gdzie rolę tytułowej bohaterki kreuje laureatka Oscara znana z pamiętnego filmu Fortepian, Anne Paquin. To pokazuje jakby wejście już Ireny Sendlerowej wielkiej globalnej kultury masowej, zasłużone wejście, gdzie tyle jest pseudo-bohaterów to jest coś, co rzeczywiście w sposób zasłużony dzieje się dopiero na naszych oczach. No tak jak równolegle powstający i teraz dopiero dostępny na naszych ekranach piękny film o małżeństwie żabińskich, dyrektorach ZOO Warszawskiego, którzy także uratowali dziesiątki Żydów. Historia Żywa Bohaterami kolejnej audycji będą pułkownik Łukasz Ciepliński i Jan Karski. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1. Dorota Truszczak, do usłyszenia.